on money from alcohol. You know why to. The z tego co wiem, w Radio w Grań Roka. Jasne. Mogę się nawet założyć, że nigdy nie byli inni. A ja, że nigdy nie słyszałeś indyjskiej muzyki. Mniejsza. Chodziło mi o, wiesz, twasy, grzyby i takie tam. Wiedząć, że w środę są jak sztuka. Cała sztuka XX wieku powstała z inspiracji narkotykami. Witkacy, Jim Morrison, Borows. Dobra, sztuka. W sztuce i w snach wszystko jest możliwe. Podczas świadomego snu uwalnia się DMT, który jest najsilniejszym psychodelikiem na świecie. I gdy artyści butą się z takiego snu, w którym śmieli, że trwają, wtedy tworzą swoje dzieła. Tu działa, tfu, to jest dzieła. Ale to nie to samo. Nieważne, jak być przedobrzył i tak pozostaniesz w sferze materii. Ona cię więzi. Nie, materia. Ale można od niej uciec albo ją oszukać. Ale wiesz, nie jeden z i tego tego mam na czpany, bo myślał, że LG dodaje skrzydeł i mogą latać jak projekt Dobra, skończmy. Nie ma tutaj miejsca, by ciągnąć tę rozmowę dłużej. Chyba czasu. Nie. Gdybyśmy występowali w filmie, sztuce teatralnej albo nie daj Boże, w komiksie, to mielibyśmy ograniczone kwestie. No, ale nie jesteśmy. Dlaczego? A skąd możesz wiedzieć, że nie? Może tak naprawdę nie mamy wolnej woli, a czas, którego mamy pełno jest tak naprawdę ograniczony, zatętlony i poruszy się tylko wtedy, gdy ktoś czyta naszą historię. Na przykład scenę, w której teraz jesteśmy. Cholera, czy ty, ty zawsze musisz walić jakieś abstrakcyjne nonsensy i mlocz na nakręcać? Ja nie wiem, dlaczego nie możesz się po prostu wyluzować, jak wszyscy. Dragi od tego są, mają inspirować, popychać do myślenia człowieka, uwalniać percepcję, znania poza zmysłowe. Ty wolisz zwalić konia, obejrzeć będę chwila, na rzecz się, powtarzać w kółko kurwa, ale jestem podspakany i nic z tego nie wynika, bo potem idziesz spać. Dragi powinny być wydawane tylko nielicznym, powinni oni przechodzić specjalne testy psychologiczne i być wydzielane tylko tym, którzy jasno sprecyzują cel spożywania, tacy autoryzowani dilerzy itd. tak dalej. zaraz podejrz, że powinno być takie dla czasów droidów, bo tylko oni mieli pełne przyzwolenie na to, by zażywać na wioła. Właśnie tak, do cholery! Zobacz na przykład władcy pierścieni! Szkoda, że nie mam żadnych dowodów na to, bo chętnie bym ci udowodnił, że cała trylogia była napisana na faktach autentycznych. Jasne. W zeszłym tygodniu wmawiałeś mi, że z archiwum MIX jest na fakcie na podstawie udokumentowanych wydarzeń i... I Terminator też! Zwłaszcza druga część! No dobra, poddaję się. Czego ode mnie chcesz? O co ci chodzi? Już mam te twoje cztery do wykładu. Bal prosto z mostu. Mówisz tak, jakbyś się spodziewał, że truję ci o jakąś pierdołę. Chodzi mi o dwie największe i najbardziej znane potęgi we wszechświecie, które w każdej chwili mogą nadejść. Myślisz, że fazy po dropsach są złe. Ja na trzeźwo boję się spojrzeć w niebo, bo nie wiadomo, co z tego odbytu kosmosu przyleci na ziemię. Chodzi mi o apokalipsę i czarne dziury. Aha, a co dokładniej oprócz tego, że we o nie ma nic bardziej porywającego i wciągającego? Hej, mam do Ostatnio czytałem za jej listą dla czarnych dziur. Tylko nie pamiętam gdzie. Posłuchaj, Joel. Ostatnio żyję w przeświadczeniu, że apokalipsa nastąpi niedługo i jej sprawcą nie będzie wojna, ludzie, ale właśnie czarne dziury. I feel like done, I feel like Słuchaj Joel, ostatnio żyje w przeświadczeniu, że apokalipsa nastąpi niedługo i jej sprawcą nie będzie wojna, ludzie, ale właśnie czarne dziury. Nie chcę tego słuchać, faza mi się wkręca już, daj mi fajkę lepiej. Zobacz, Joel, przecież równie dobrze możesz być postacią fikcyjną, zmyśloną. Możesz równie dobrze być chory psychicznie, mieć rozszczepienia jaźni i tak naprawdę wcale ze mną nie rozmawiasz, tylko gadasz do siebie. Jasne, wkręcaj sobie dalej. Ciekawe, jak byś zareagował, gdyby się okazało, że to nie ja jestem zmyślony, tylko ty. Że twoja świadomość, osobowość, wspomnienia... Jest tak naprawdę wytworem chorego psychicznie kogoś, kto może siedził w psychiatryku od wielu lat Wynikałoby w takim układzie, że ty także jesteś fidefreniczną osobowością Ale nie możemy być, bo czujemy, myślimy samodzielnie, oddychamy, mamy wolną bolę. Może tak naprawdę tak się nam tylko wydaje Może jesteśmy wytworem nieuleczalnie chorego szaleńca który namnożył tak wiele rozbudowanych alterego, że nie jest w stanie nad nimi zapanować. Może pozapominał o niektórych. To ty pieprzysz? Przecież chory psychicznie nie ma kontroli nad przyjmującymi go osobowościami recesywnymi, ani nawet nie jest ich świadomy. To nie praca nad dwudziestoletnią telenowelą, gdzie umierający scenarzysta pisze kolejne odcinki serialu, który przejął jego życie. Wyobraź sobie, całe życie spędzić z postaciami, które sam wymyślił i musi pisać kolejne scenariusze, bo serial okazał się hitem. A wtedy, gdy miał cię 19 lat, gdy to napisał, to wysłał do telewizji tekst dla jaj i to w dodatku najgorszy, jaki mógł tylko napisać. On pewnie nie wie, kim tak naprawdę jest. Może przyjął jakieś arterego, które tak mocno skomponowało się w jego słaby umysł, że zapomniał, jaki był i kim naprawdę był. Wątpię, by to było możliwe. Słuchaj, Eldon, skądś już ten temat. Spoko, to ja włączę muzykę, bo mnie że jest by... cicho. Nie, kurwa, nawet się nie wasz. Ty słuchasz popierdolonych rzeczy. Ja chcę Marleja, Floydów, Luka ewentualnie. To najbardziej hardkorowa rzecz, na jaką mogę się zgodzić. Chciałem puścić Square Pushera albo Apex Twina. Powiedziałem nie. I Joel w tym momencie wstrącił butelkę, z której wylał się czarny płyn, Odpowiedziałem za iska. Ja pierdolę, strąciłeś czarne mleko. Pierdol się, sami straciłeś. Czemu trzymasz w ogóle tą butelkę po absyncie? By nikt się nie zorientował, że w butelce po absyncie jest nasze czarne mleko. Łapiesz, jak ktoś wejdzie, to od razu rzuci mu się w oczu butelka i krzyknie o, absynt. I doda po chcieli coś w stylu, ale czekajcie, absynt chyba nie jest czarny. Co tam macie? A ja odpowiadam z Ile tamtego było? Jeszcze na po dwa kielony. Chuj! Cztery stuchy poszły się jebać. Mówiłem, żebyś nie ściągał jakichś drogich i nieznanych użynek od Arabów. Co, kurwa? Płacisz za to łopie? Mamy w najlepszym wypadku jeszcze pół godziny, zanim zacznie działać i nie puści nas przez... Przez? Jak długo? Dwie doby? I teraz mi to mówisz? Co ja teraz powiem mamie? Może to co zwykle zaśpiewasz piosenkę Mamo, znowu się stało, zajebałem się Zajebiście śmieszne Spoko Elroy, przynajmniej będziesz miał okazję za godzinę przyjrzeć się bliżej swoim czarnym dziurom Nie łap stracha, jest ciepło i już po dwudziestej Spadamy stąd gdzieś za miasto, daleko, gdzieś gdzie możemy odprawić czarną mszę i pokroić kota tak, jak to kiedyś chciałeś zrobić ze swoimi znajomymi. I czemu na butelce pisze abusing, a nie absence? Bo to się czyta jak angielskie absence, czyli nieobecny. I wtedy zaczęły się halucynacje, a Joel tymczasem mówił dalej. To jest zajebisty człowieku, rozpierdala się po tym wszystko, świat, ludzie, twój mózg, ty sam, ale jeśli będziesz chciał coś powiedzieć, to powiesz to wyraźnie i klarownie, niezależnie w jakiej sytuacji się znajdziesz, spokojnie, pierwszy raz czarne mleko wyrzuca cię bardzo daleko, ale po niedługim czasie wracasz. Nie stresuj się, nie myśl, poznawaj, doznawaj, Elroy, To Do bodźców potrzebujesz, żeby napisać kolejny chujowy tekst, który dostanie minimalną ocenę, bo nikt nie będzie wiedział o co chodzi, albo napisze ci jakiś cieć, który lubi dramaty, a ściągnął twoją chujową książkę, która jest abstrakcyjną czarną komedią. Ale to moja kwestia jest. Chciałeś, to masz. Za kilka minut się ustabilizuje. Ja w tym czasie włączę jakieś muzyczne dźwięki, by za daleko nie odlecieć. Wiesz, Elroy, to taka dźwiękowa suma. W tym stanie tylko to jest Ci w stanie pomóc. Jak podczas egzorcyzmów czy projekcji astralnych, kiedy pod kontrolą hipnotyzera wychodzisz poza swoje ciało. Aha! I wiem, że cię będzie korcić i bez tego, ale nie dotykaj, nie myśl o żadnych grach logicznych, łamigłówkach i tym podobnych, bo dostaniesz zajowa, mówię szczerze. Możesz mi podać lornetkę? Nie wiem gdzie jest, nic nie widzę, ledwo znajduję półkę z płytami. Muszę widzieć, jedynym sposobem jest spojrzeć przez lornetkę. Stary, jesteśmy w piwnicy. Tu nie ma nawet cholernych okiem. Na co ty chcesz patrzeć? Dlaczego ty masz bliżej niż ja? Bo to mój trzeci raz, a twój pierwszy. Ale nie przejmuj się, też tak miałem. Wszystko staje się czerwone i czarne Jak zawsze w twoim wypadku Tak się mądrzyłeś, a teraz sam nie dajesz rady To właśnie ludzie tacy jak ty Albo słabi psychicznie, albo zbyt wrażliwi Albo jeszcze inni nie powinni tego brać tylko głosicie swoje bzdurne teorie, herezje głupoty, bez sensu cholera żebyś tylko głowy nie stracił co ci jest? co ty masz na głowie i twarzy? podchodzi do niego i widzi czarno-czerwoną czapkę ściąga maskę a pod nią głowa manekina budzi się i bierze głowę w garść, odrywając ją od głowy w mojej głowie, ale i w rzeczywistości. W materii, której tak nie cierpisz. Ale powiedziałeś, że to, że niż przed chwilą nie będzie. No nie! Jeśli jesteś gotowy na 48-godzinny paraliż mózgu, gdzie wszystko nie tylko będzie realistyczne, ale pojawi się w materii, rozumiesz? A potem, gdy wytrzeźwiejesz, okaże się, że to nie były halucynacje. To była rzeczywistość. O co ci chodzi? Zobaczysz swoje cholerne czarne dziury, na żywo i bliska. Mówiłem Ci, czarne mleko to nie ma narkotyk, to pojazd, kosmiczny płyn, który Cię zabiera w przypadkowe miejsca we wszechświecie i inne wymiary. Zabiera się przypadkowo tam, gdzie nie powinieneś nawet istnieć. Ale nie obawiaj się, czarne mleko nie jest jak matka. Wie, gdzie cię zabrać i co zrobić, by cię przypadkiem nie zabić, chociażby poprzez odcięcie tlenu. Wszystko, co czarne, jest święte człowieku. Wszystko staje się czarne. Każda biel może z łatwością stać się czarna. Każda czerwień w pewnym momencie także staje się czarna. Zaufaj matce czarnego mleka, jak będziesz grzeczny, to zabierze się w głąb czarnej dziury. Ja ostatnio byłem i pokazał mi ojca wszechświata ciemną materię. Łapiesz? Tego się nie da opisać. Widzisz na własne oczy coś, co jest fundamentem budowy całej materii wszechświata. Wystarczy ci pół minuty na to popatrzeć, a gdy wracasz do swojego życia na planecie Ziemia, nie ma tu niczego. Przestajesz się bać siebie, śmierci, siebie, kosmosu, absolutnie wszystkiego. Zajebiście jest żyć, ale kurwa, jeszcze bardziej zajebiście jest nie żyć. Wiesz, jak świadomość reaguje, gdy widzi to, czym się potem stanie nie? nie ma Boga. Jaźń i świadomość jest nieistotna. Percepcja jest najważniejsza, ale nie ta, której doświadczasz na, na co dzień. Po śmierci stajesz się wszystkim, nie jesteś już wewnątrz siebie, skomulowany, określony i precyzyjny. Stajesz się przestrzenią i czasem, jesteś na zewnątrz, gdzie ty dla siebie jesteś, jak cała galaktyka. Nie ma Boga, bo ty nim jesteś, ale jest to nieistotne, bo jak można rządzić wszystkim, skoro ty jesteś wszystkim? To nie twoje cząstki, ale martwa świadomość która tak naprawdę budzi się dopiero po śmierci, ale jest już gdzieś indziej. To, kim jesteś, podąża dosłownie do nieba, bo takie jest prawo wszechświata. Twoje nowe ja, które tak naprawdę istnieje od początku wszechświata. Wiesz to, ale nie pamiętasz. Bo pamięć nie jest ci potrzebna Bo kosmos jest twoją pamięcią On pamięta za ciebie Możesz przemieszczać się jak tachiony cząstki, szybsze od światła Dzięki którym czas cofa się I jeśli masz ochotę Bo masz cały czas wszechświata Płynący w różnych kierunkach i z różną prędkością Teraz wyobraź sobie Jakby ludzie się dowiedzieli Że tak wygląda życie po śmierci nie macie, a jesteś. Żyjesz, by przebudowywać, tworzyć coś wielkiego, prawdziwą sztukę. Nie ma nic potężniejszego, piękniejszego niż wszechświat, który możemy przemieszczać bez końca, bez granic. To dzięki sztuce, pytaniom, słowom w ludziach nastąpiła ewolucja. Pierwotni pamiętali ten stan sprzed epoki niemyślenia. Chcieli go dla siebie, chcieli również tworzyć. Dla sztuki istnieje człowiek i przetrwał tak wiele stuleci. To dzięki umiejętności tworzenia czegokolwiek jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Ludzie kreatywni znajdą się w raju po śmierci. Ludzie zaś, którzy tworzyć nie potrafią, nauczą się tego szybciej już zdążą pomyśleć. Wszyscy tracimy do raju człowieku, a Bóg, istota, która stworzyła nas wszystkich, nie istnieje nic takiego. Chyba, że to jedna z personifikacji lub metafory samego wszechświata w uproszczeniu tak żałosnym, że gdyby Bóg naprawdę był Bogiem takim, jakiego go przedstawiają, to mogę się założyć, że nie potrafi stworzyć on niczego, a sądzę, że tak jest na pewno, bo inaczej co by robił zesłany na ziemi, Narodowe w świecie inne istoty nie potrafią nawet zrozumieć przy znaczenia tego, kim jest i co właściwie robi. To porażające. Cała wieczność. To nie wieczność. Po śmierci będziesz przeżywał narodziny i śmierć przed tak, jak przeżywasz jedno własne życie. A co potem? Stajesz się człowiekiem i odpoczywasz. Od czego? Od bycia wszystkim. Od bycia Bogiem. Także, że jestem na że to usłyszał na przeźwo, nie że albo masz nie ruch albo masz tak wielkie ego, że nawet żadna dziura nie potrafiła do tego powierzyć. Ha! Ego mam wielkie, ale alter ego mam jeszcze większe. Więc dlaczego nie zostałeś artystą? Skoro to rozumiesz, dlaczego nie chcesz tworzyć tegoż? Kiedy tworzyłem dawno, jak jeszcze się nie znaliśmy, ale zrozumiałem i doświadczyłem otworzenia totalnego. Po co mam wymyślać historię czy muzykę dla kogoś, kto wyobraźni nie ma? Bo dasz mu zakosztować coś innego niż on świat, który widzi wokół. Niech sam zacznie coś tworzyć, dla siebie, dlaczego człowiek tworzy. Więc dlaczego ty zrezygnowałeś, dlaczego to rzuciłeś? Bo sztuka na naszej planecie w naszym wymiarze rzeczywistości jest ograniczona. Ma znaczenie tylko dla tych, którzy są świadomi siebie, którzy żyją będąc śmiertelnikiem, bojącym się umrzeć i dlatego chcą pozostawić znak, że tu był, gdy narodzi się na nowo, po czasie spędzonym w szeroko pojętej śmierci, która jest czarną, bezdenną pustką, jak sen bez marzeń cennych. Gdy tylko tego zakosztuję, nawet jak odnajdę własne dzieło, sam nie będziesz chciał go czytać, choćby była najgenialniejszym artydziełem dziełem. Ale nie możesz odbierać w chęci, celu i nierzadko jedynej wartości jaka trzyma ich przy życiu. Jesteś tutaj w tym miejscu i musisz się z tym pogodzić, zaakceptować to i być człowiekiem jak najlepszym w tym krótkim życiu. Nawet jeśli w pełnym sensie stanę się częścią wszechświata, mogąc stworzyć strukturę kosmosu, na tą chwilę nic mi po tej informacji. Gdy już doświadczysz prawdziwej potęgi tego, co ma to wszystko nad nami do zaoferowania, zrozumiesz. Kosmos daje Ci wszystko, czego tylko zapragniesz. Tam każdy ma wszechświat dla siebie i nie wchodzi sobie w drogę. Zrozum. Nie chodzi o to, że wierzę w z świętych grzybków doprawionych teoriami fizyki fatowej. Nie chodzi o to, czy jestem ateistą, czy mormonem, czy jak ty który pragnąłby w coś wierzyć. Bo to nie ma znaczenia. Dla ciebie największą potęgą i wartością jest sztuka. Nie uprawiam jej, bo jest ograniczona w tej formie. Jak każdego rodzaju sztuka materialna. Możesz wymyśleć i zamknąć postacie tak jak nas. Możliwie, że potencjalny autor, który siedzi trzecią noc przed kompem i pisze jakieś bzdury nadspany marihuaną i amfetaminą i nie może dojść do błędy. To nieistotne. Bo co zmieni? Wiedza, że tak na Prawda jest, ale autor zawsze będzie miał świadomość, że tworzy fikcje. One są żywe tylko przez opowiadaną historię. Możesz budować wszystko światy, postacie, galaktyki według swojej wrażliwości, uznania i wyobraźni, ale będziesz wiedział, że nawet najmniejsze dziełko, które stworzysz jako ciemna materia, będzie miała większe znaczenie i będzie bardziej wartościowa niż wszystko, co stworzyłeś przez swoje całe życie. Tam tworzysz rzeczywistość. Żywych ludzi, którzy mają świadomość, że żyją i mogą dalej decydować o sobie bez twojej pomocy. Zwierzęta, naturę, naszą planetę też ktoś wymyślił. Czy nie uważasz, że ten ktoś, ktokolwiek czy cokolwiek to jest, było, zrobił coś niewyobrażalnego? Równie dobrze może być to któryś z nas, ale o tym nie wiemy, bo nie pamiętamy czasu przed narodzinami. Tak jak powiedziałeś, liczy się tylko tu i teraz. Czy to nie jest inspirujące? Jest. I wiesz co myślę? Że ktoś na pewno wpadł na taki pomysł. i w ten sposób wyjeździł pierwszego Boga w dziejach ludzkości. Pomijając fakt, że owym bokiem najprawdopodobniej był albo pierwszy człowiek na świecie, albo pierwszy, który zaczął to się i wynalazł muzykę, słowo, koło, ogień itd. Czy to, co ci się robi z twarzą, te deformacje, zapadnięte oczy, które są żyjącymi pustkami, odchłaniami zapadniętymi w twoją czaszkę, to halucynacja? Dzieje się to naprawdę? Wymyśliłeś to? Zrobił to Bóg, czy może nieświadomy ja? Nie chcę cię dołować więcej tłumaczyć, dwie podpowiedzi. się zpatruje, Odchodzi skacz do lustra, ale on pozostaje. Postać odchodzi, ale on pozostaje w miejscu spatrzony i próbujący zrozumieć, co się właściwie co się dzieje. Co się stało? Co teraz? Co się dzieje? Dziwnie się czuję. Czy to się dzieje naprawdę? To zależy po której stronie lustra teraz jesteś. Nie rozumiem. Tu nie chodzi tylko o czarne dziury i bajdużenie o człowieku, który stworzył Boga ma podobieństwo siebie, bo był wszechświatem. No dobra, powiem Ci, bo widzę, że się zacząłeś bać. Rzuciłeś w miar życielskim pytaniem na początku, pewnie dorotki. Sobą, albo jestem postacią fikcyjną Dwa Co jeśli obydwoje jesteśmy postaciami fikcyjnymi Albo osobami urojonymi w mózgu psychicznie chorego Co jeśli to ty jesteś osobą fikcyjną W którą dzięki narkotykom tak mocno uwierzyłem Że wytworzyłem w rzeczywistości przyjętej przez nas i prawdziwą materię ciebie To niemożliwe Przecież nie znasz moich myśli Mam swój dom. Oczywiście, może jestem genialnym scenarzystą, pisarzem, potrafiącym tworzyć niezwykle subiektywne portrety psychologiczne tak genialnie, że jakby taką postać udało się stworzyć w rzeczywistości, to nie można by jej było odróżnić od zwykłego człowieka. Jak myślisz, jest to możliwe? Na pewno nie. Chyba, że tam, gdzie tyle opowiadałeś o kosmocie i w Ale jeśli jesteś sobą, która potrafi na samego siebie patrzeć z dystansu, jak na zupełnie obcą osobę i opisać ją zewnętrznie i wewnętrznie, i mnie byś wymyślił na podobieństwo siebie, to byłoby to możliwe. I jest to, że nagle nie potrafisz się dowiedzieć Mówisz niechętnie, Nieskładnie i twoje wyczesne wypowiedzi są pełne sprzeczności, nieścisłości. A jak znam ciebie, to zaraz powiesz, że język przez tragedię ci się wklące. Za dobrze mnie znasz, ale to niemożliwe, nierealne w tej materii. Tak, to popatrz w lustro, w swoje odbicie raz jeszcze. Roy spojrzał i widział nie przód, ale tył z swojej głowy. To narkotyk działa, mam o mamy Z pewnością Daj spokój, nie wkręcaj mi złej i chorej jazdy Przecież lubisz takie Lubię, ale do pewnego stopnia poczytalności, kiedy cieszę się i mam świadomość siebie, a nie zatrafam samego siebie Że wiesz, że wiem, że gdy wrócę, gdy faza się skończy, to z powrotem będę sobą Teraz mam have w głowie. Coś do you a nie rób sobie jaj, bo to przestaje być zabawny. Nie wkręcisz mi, że jestem zmyślony. Oczywiście, że wiem, że mi się to nie uda ostatecznie. Jesteś moim arcydziełem, a wziwię się, że potrafiłem Ciebie stworzyć za życia. To dzięki Tobie nie tworzę żadnego rodzaju sztuki. Nic nie robisz. Manipulujesz sytuacją. Fakt. Bestialstwem jest powiedzieć komuś, że jest postacią zmyśloną. Abstrakcją jest nakłonić postać fikcyjną tak, by była przekonana, że ona sama siebie wymyśla z surrealizmem, że postać fikcyjna stworzyła autora samego siebie stary, chodźmy gdzieś, mam dość z tej gadaniny. racja dopóki działa narkotyk do niczego nie dojdziemy, oprócz nierwany właśnie, miałeś puścić muzykę Faza na rozmówki włącza się i osiąga kulminację i rozwiązanie W momencie na krótko przed fazą wizualną W której będziesz czerpał przyjemność z niemyślenia Irytujesz mnie już Ta rozmowa była po nic Cieszę się, że wychodzimy Równie dobrze to ja mogłem zemyśleć ciebie Tylko o tym zapomniałem Albo dobrze gram swoją rolę Jasne, Elroy Rolę, którą ja ci specjalnie napisałem 15 maja roku 2013 Odstracuj się od końcu Bo za drzwiami przed nami rozpłynie się inny świat spalmy pajkę najpierw Zanim wyjdziemy Zapalają obydwoje i w milczeniu gdy Ego i Kasi swojego beta odzywa się do czoła Wiesz? W sumie nawet jeśli powiedziałbym ci prawdę, to i tak byś albo nie uwierzył, albo zanegował ją, albo po prostu zignorował. Zamknij się już, po mnie zaczynasz wkurwiać. Jak masz coś jeszcze powiedzieć, to mówi się w końcu zamknij. Chcę już stąd wyjść, gdziekolwiek, bez względu na to, co jest za drzwiami. Poprawię ci humor na dwa razy. Za drzwiami jest twoja upragniona czarna dziura. Domyślam się, że niepokoisz się z tego powodu, więc to tam drugą wiadomość, również na poprawy humoru. Nie jesteś postacią żebyś tam stanąc cudem. Ja również jestem postacią fikcyjną. Teraz jak dla wiadomość, albo nie istotna, to zależy jak do tego podejdziesz. Znamy się prawdopodobnie tak dobrze tylko z tego powodu, przynajmniej tak podejrzewam, że autor lub cokolwiek, kto wymyśla nasze życia, musi wzorować się albo na osobie bliskiej, którą bardzo dobrze zna, albo na sobie fanem. Stawiam na tych drugie. Skąd możesz wiedzieć. Matka czarne mleko mi powiedziała, jak oglądałem tworzenie się galaktyk spiralnych dwa miesiące temu. W zasadzie mam to w dupie, kim jestem i dlaczego, ale przynajmniej, ale mimo wszystko zawsze chcę się spotkać kogoś, kto jest odpowiedzialny za niepowodzenia i porażki życiowe. Jeśli pomyślę sobie, że nasz twórca robi to dla rozrywki, to mnie szlak dalej trafia. Jest jeszcze możliwość, że on sam prawdopodobnie jest jeszcze większym idiotą niż my we dwoje razem. W to? Musi to być naprawdę kres skończony i bez talentu, skoro pisze takie scenariusze, jak nasze życia i w dodatku z chujowymi dialogami. Ale co zrobić? Pewnie siedzi wymęczony i tukar w którą zgodzimy w domu, przy a na głośno kupa tupał, gorąc i w ogóle. Pewnie nawet dziewczyny władza nie ma. Jeszcze tak sobie nie że skoro tak naprawdę jest, tyle to wygląda w rzeczywistości. My to jedynie, od siebie, czy to on wypisuje pod swoim adresem takie teksty wiedząc w ten sposób, że jest kretynem i w ten sposób się podświadomie karci i opierdala bo już pewnie do niego wszyscy cierpliwość, potracili i szacunek bo od pół roku siedzi w domu i rysuje komiksy może jesteśmy poza treścią obecnie albo już nie kontroluje tego co pisze Myśl, ale mimo wszystko w całym w końcu jesteśmy w koniecie. a może tak naprawdę z nami jest wszystko w porządku, tylko sobie uroiliśmy, że jest jakiś autor naszych dzieł. wynikałoby z tego, że to nie on nas, ale to my wymyśliliśmy autora. Dajmy sobie spokój. Skoro znasz siebie i mnie, to pewnie tak, jakbyśmy znali jego. W końcu pisarz większą część siebie przelewa na papier, nie? To o tym wiesz, prawda? Wypierdalaj! Swoją drogą. Mam nadzieję, że zgadzamy się ze wszystkim, a nie jest z tych, co piszą jedną myślą klubie, a robią jeszcze coś innego. Czego nie no wiesz, tych cholernych przedwitę, które wymuszają na tobie czynność, którą podświadomie czy chcesz czy nie, mówisz chyba zdania do wyboru, w zależności od sytuacji, mówisz albo, kurwa, zawsze w najmniej odpowiednich momencie, albo, będzie ciąg dalszy, czyli co, no nie gadaj, że akcja się popierdoli jeszcze bardziej, ale odwrot, ale jak twórki spierdolą na ten Kolejny odcinek, sobie daruje, by utrzymasz dobre wrażenie. Bądźmy dobrej myśli. Ja też nie cierpię kontynuacji. Mam nadzieję, że autor Bóg także. A jeśli nawet, to mam nadzieję nie spróbować tym razem na takiego rodzaju zabieg. Co myślisz? Cholera. Wiesz co? O tym dowiemy się w następnym odcinku. Zdrałem nudy, otwierając drzwi, Adam a za nimi rozciąga się, rozciąga się pejzaż nieskończoności. Jednak, Jednak dopiero gdy przekroczą próg, zobaczą go, a nie tylko poczują. A wiesz co ja myślę i to mnie irytuje najbardziej? Wiem, że ciąg dalszy nastąpi, ale mam przeczucie, że bez naszego udziału. O kurwa, to dopiero będzie faza. Koniec? Ciąg dalszy nastąpi. Joel i Eloy po wybiciu wywaru z innego wymiaru, zwanego czarnym mlekiem, oklejona czerwoną pakietką z czarnym rozpływającym się napisem upswing, schodzili po schodach podziemia, nie wiedząc, co się w nich znajduje. Było to dla nich nieistotne, prawdopodobnie przez szok doznany po opuszczeniu ich azylu w Arkadii. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I oh, I oh, oh, oh, oh, oh, oh, 2013 rok Joel i Elroy Wydaje PL 2013 Apokalipsis I S 2013 Dla Grzegorza Resiaka